Cześć, z tej strony Dawid. Paweł dzisiaj nie ma, bo bawi się na wakacjach. Pewnie gdzieś tam leży w piasku, nie wiem. Pozdrawiam Cię bardzo gorąco. To jest inny koncept. Dzisiaj będzie odcinek z Sarą. Paweł oczywiście przy piwie. Sara również. Ciekawa rozmowa, nie wiem, posłuchajcie. Mnie faktycznie nie ma, a Dawid nagrał tą zapowiedź nie niewysłuchawczy wcześniej tego nagrania, więc nie miał zielonego pojęcia. O czym ono jest, ani jak wyglądało. A było to tak, że po prostu siedliśmy i miałem nadzieję, że przypiwię sobie troszkę tak luźno. Luźno, ale tematycznie porozmawiamy. Zawsze może wyjść z tego coś ciekawego. Jednak niestety wyszedł z tego mój dość nieskładny monolog, a Sara wydaje mi się, że była nieco onieśmielona. Czerwonym blaskiem światełka w nagrywajce. Ale co ja tam mogę wiedzieć? Ja to tylko zrobiłem. Ocenę pozostawiam wam. Kto wie, może ktoś tego wysłucha. Może nawet ktoś spędzi przy tym przyjemne pół godziny. Nagrywasz? Nagrywam. O nie. Bo... nie. Po porozmawiamy sobie na przykład o uzewnętrznianie się. Chodzi mi tutaj o, o, o takie przekazywanie komuś myśli, ale nawet nie w formie takiej zwykłej rozmowy, nie? No bo rozmowa to jest jednak wymiana myśli. Rozmowa, rozmowa. Mówię tutaj o, o, o rozmowie, a nie, nie o wymianie faktów, jakiejś takiej prostej komunikacji, ale tak, ale i tak rozmowie jeszcze brakuje jeden stopień do do wymiany myśli w takiej czystej postaci, w takiej postaci, że nawet jak je zwerbalizujesz i przekazujesz je komuś, no to trzeba, trzeba czytać nie tyle samą treść, co też między wierszami, żeby, żeby zrozumieć, żeby pojąć tą czystą myśl, taką nieskażoną tym przekładem, tą, tą kompresją w słowa. No... Coś, coś trudnego. Nie każdy jest w stanie coś takiego zrobić. W ogóle mało kto czuje potrzebę, tak tak myślę, przekazywania swoich myśli, takiego uzewnętrzniania się, takiego praźwego uzewnętrzniania się przed, przed innymi. No i też mało kto jest w stanie zrozumieć taki, taki przekaz. Z małokim da się w ten sposób w ten sposób, no... Wymieniać. Wymieniać myśli. Wiesz, o co mi chodzi? Nie. Nie masz pojęcia, nie. o co mi chodzi? Czekaj. To przekażę Ci myśl. W tym momencie. W inny sposób. Nie da się. Nie. Jakaś blokada. A to niego nie było widać. To trzeba opowiedzieć. Po prostu chyciłem Sarę za głowę. Próbowałem jej zmiażdżyć mózg. Nie udało się. No, za twardą Nie. czaszkę. Tak? <śmiech> no to czekaj, to może ja spróbuję. I co? Nie. Poczułem jakieś myśli. Czy jesteś chora psychicznie. <śmiech> Nieprawda. Ja tego nie powtórzę tutaj teraz, nie to to przecież, to, to, to, to, to jest coś strasznego, co tobie siedzi w głowie. Ja się jeszcze nie rzuciłaś tutaj na wszystkich obecnych. Jak ty możesz żyć z czymś takim w głowie? Ale z czym? Krępuje się mówić przy ludziach. Dobrze, nie mów. W każdym razie chociażby o e, listy. Czy to w formie elektronicznej, ale, ale coś, coś większego niż maile, niż jakieś suche, suche, popularne maile, takie pospolite. Tylko listy elektroniczne albo listy pisane, takie przemyślane, gdzie człowiek zawiera, zawiera cząstkę, cząstkę swojego umysłu i też czasem niekiedy cząstkę duszy. No Ja strasznie żałuję, że już się nie piszę listów, naprawdę. Bardzo bym chciała pisać, nawet A pisałam. Co ale... stoi na przeszkodzie, żeby pisać listy? O, o, o tym właśnie mówię, bo to jest taka forma uzewnętrzniania się. Takie pisanie takich, takich prawdziwych listów, takich, o jakich się nieraz uczy na lekcjach języka polskiego. Że kiedyś tam 100-200 lat temu różni wielcy ludzie z różnych krajów wymieniali ze sobą takie korespondencje, na które no nieraz odpisywali e, miesiąc, dwa, rok, żeby ładnie ubrać e, swoje przemyślenia. No tak, ale wtedy się, się czekało się na sobie, osoba czekała no, ten list, a teraz no tak. jest tak, że właściwie no i tak się napisze smsa, albo maila, albo coś takiego, więc w sumie czekanie na taki list, to, to nie wiem, no, chyba, że coś się więcej w nim pisze niż, niż to, co się rozmawia na co dzień, prawda? No, no, ja ci wysłałem parę dni temu taki zlepek różnych różnych maili moich mm -hmm. takie, takie powycinane fragmenty, które nie ujawniają nie, u, nie ujawniają za bardzo e, tajemnicy korespondencji między różnymi osobami, mi, między mną a różnymi osobami e, ale które dają niejako taki obraz jak takie listy elektroniczne chociażby wyglądają. No i też też różne listy piszę, nawet nie piszę, robię je. Mhm. Nadając im różną formę, ta, takie listy papierowe, takie takie, które się daje wręcz jakimś w kopercie. Albo się no wysyła. I, aha, Wysyłasz czy raczej dajesz? Staram się, jak tylko mogę dawać, dawać taki list, bo już. A raz się przyjechałem na poczcie polskiej. Kiedyś nie doszła jakaś przesyłka, dwa razy nie doszedł. Ni Ale to wystarczy zrobić priorytet e. i wtedy powinien dojść. Priorytet raz nie doszedł, Aha. drugi raz no, nie doszedł. zawsze. Nie doszedł zwykły list. E. Kiedyś koleżanka dostała otwarty list ode mnie. Koperta była otwarta i zaklejona taśmą. Potem być może teoretycznie. Teore... Mogła się te... otworzyć w transporcie albo coś takiego zniszczyć. Naprawdę, mocno to zakleiłem. E, teoretycznie mogła się faktycznie zniszczyć, ale jednak e, ona twierdzi, że to wyglądało ewidentnie jak otwarty list. Strasznie nieprzyjemna sytuacja. Ale nie o tym, nie o tym. O, o uzewnętrznym miało być. E, Właśnie w takich listach, w takiej formie pisanej jakoś tak myślę, że łatwiej łatwiej się tak otworzyć przed kimś. Łatwiej zdecydowanie. Choćby, choćby dlatego, że wtedy jest czas na przemyślenie tego, co, co się zawrzeć. A a wszystko rozmowy, ubrać w słowa tak, tak ładnie. A... Tak, odpowiednie słowa, a czas się rozmowy, nie ma na to czasu. Improwizuje się. Tak jak choćby ja teraz i, i niezbyt składnie mówię dlatego też jednym z moich takich ulubionych powiedzeń jest takie powiedzenie, ty nie słuchaj tego, co ja mówię, ale tego, co ja myślę, więc mm -hmm. coś w tym jest ale uzewnętrznienie się łatwiej się tak, tak właśnie uzewnętrznić przed kimś nieraz, kogo się nie zna, też tak zauważałeś? Pisałeś z kimś, jakieś, wymieniałeś jakieś maile chociażby czy tam, nie wiem, choćby w sumie jesteśmy to pokolenie znajomości internetowych. Mm -hmm. miałeś jakąś taką typową znajomość internetową z kimś, że tak, tak, no co, dzień w dzień... Nie. nie. Raczej myślę nie. Nie tak, żeby goś poznać nie. w internecie, to nie. Jednak nie, więc, więc nie masz takich doświadczeń w takim uzewnętrznianiu się przed obcymi osobami w internecie raczej nie jakoś tak. Zawsze się bałam poznawać ludzi przez internet. Nie wiem dlaczego. No, w końcu zawsze może ktoś wyskoczyć przez monitor i cię złapać za gardło. Nie wiem, tak jakoś. I mm. naprawdę nigdy tak nie próbowałeś, bo dobra, możemy mieć super, super znajomych, super takich kumpli, kolegów z którym ufamy, których lubimy z którymi się znamy bardzo dobrze być może nawet są przyjaciele ale, ale są takie rzeczy których się im nie powie z takich czy innych powodów, ale, ale jakoś łatwiej je napisać Komuś, z kim się widziało może góra pięć razy, ale z kim się wymienia regularnie co co parę dni takie długie opowieści mailowe o, o swoim dniu, o swoich przemyśleniach, o, o różnych absurdalnych czy też mniej absurdalnych myślach. I, i, tworzy się taka dziwna relacja, taka, taka relacja pod tym względem, pod tym jednym względem, pod względem myśli, pod względem uzewnętrzniania się, jaka by mogła być w rzeczywistości tylko, tylko między takimi, no, najlepszym no. przyjacielem, towarzyszem życia. Mhm. Niekoniecznie osobą ukochaną, ale takim to, to, to, towarzyszem życia. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Ale no. nie wiesz za bardzo. Nie wiem, nie wiem bo nie, tak nie pisałam w sumie z obcymi ludźmi, y Maili, ani nic, nie wiem. Jak się tak. Rozmawiam... listy? Listy? No mówiłaś, że zdarzało Ci się czasem napisać coś, ale to, to były takie po prostu listy, takie, takie krótkie, nie? Czy tak, to coś czy no... większego? Nie? nie, nic większego w sumie. Widziałaś jakiś list yy, mojego autorstwa? Zrobiony przeze mnie? M może miałaś okazję, choćby, choćby tam u Ani, widzieć, dałem jej. Nie, nie widziałam. Wiem, że był list. jakiś list dla Ani, ale nie widziałam go ani razu. Nie. Że dostała, ale nie widziałam nie wyglądał ani nic. Mm, moje listy, jeśli... Słyszałam o, słyszałam o liście z żelek, z których zrobiłeś kwiaty z żelek i... No, no, no, o, o tym I to, to, to, to też było. E, bo ja swoim listom zawsze się staram nadawać jakąś formę taką zewnętrzną, jakąś jedną całość. I na przykład no często są to różne abstrakcyjne, tak, takie formy, który, gdzie coś się rusza, coś się otwiera, coś się wysuwa, takie różne bariery, nie? Tak, takie no, rozkładanki, wiem, o co chodzi, ale, e, ale też. E, Często staram się im nadawać jakąś taką formę, na przykład kiedyś zrobiłem kosz na śmieci, taki mały 10 na 15 cm papierowy kosz na śmieci. stół była rozkładanka jakaś, a z przodu, gdzie była główna treść, no to, no to ta treść była schowana w tym koszu, jako śmieci właśnie. I trzeba było pogrzebać w śmieciach, żeby przeczytać to, co mam do powiedzenia. Tak, może trochę e, samokrytyka. Ciekawe album pomysły, naprawdę niesamowite. Kiedyś zrobiłem telewizor. Tele, płaski telewizor e, z kartonu, nie? Tak, tak, taki z papieru kartonu, gdzie kolejne kanały, kanały się przełączało poprzez wysuwanie na zewnątrz ramy telewizora, kartki całej, e, no, to, no to kolejne te karty, e, kolejne kanały były kolejnymi kartami listu. E, w ogóle, żeby zacząć go czytać, trzeba było włączyć ten list mm. takim obracanym włącznikiem i się wtedy wysuwała na bok z innej strony taka czarna, czarna kartka, która niby miała być wyłączonym telewizorem. Oczywiście też, też gdzieś tam była, w pewnym momencie był kanał z samymi reklamami. No. Oczywiście podcasty reklamowałem różne. No ale no, taka zamknięta forma. Kiedyś e, zrobiłem e, Taj Mahal, takie papierowe. Wiesz co jest Taj Mahal? Tak, wiem, wiem. E, takie małe. E, mm -mm. Kiedyś też, no właśnie to o czym wspomniałaś, e, kwietnik dałem koleżance, która uwielbia uwielbia ogrodnictwo i uwielbia żelki. I kwietnik to była taki, taki no jakby taka list, styliz była stylizowana trochę na, na e, kępkę kępkę kwiatów, kępkę... E, trawy jakiejś, gdzie jakiś robaczek tam się przewijał, tak można było nim poruszać, coś się tam otwierało, coś się, coś się rozkładało, a same kwiaty były zrobione z żelek nabitych na wykałaczki, takie długie do szaszłyków. A to nie jest był jakiś taki, taki wypukły w takim razie, prawda? Nie wypukły. To była bryła. Tak jak to. To po prostu była bryła. Wielka. Bo te kwiatki podsumowały trochę miejsca. Ale ten było coś napisane też? Oczywiście, oczywiście. Treść była ukryta, główna treść była ukryta jakby w korzeniach, w podziemiach. Niesamowite. E, tego, tego. A skąd bierzesz takie pomysły? Hmm. Ot tak, e, kosz na śmieci wymyśliłem, e, wymyśliłem, patrząc się po prostu na kosz na śmieci. <głos> e, kiedyś też zrobiłem list w formie jakby książki, to było takie pudełko, które wyglądało jak, jak książeczka taka mała, taka, taka w starym stylu, nie? Taka, taka w, z, ze sztywnymi, ze sztywnymi e, okładkami. No i też tam miały różne środku rozkładanki, różne ruchome elementy. E, kiedyś też ostatnio, ostatnio zrobiłem e, list, który na no, który został przez adresatkę nazywany wielką, niesamowitą laurką. List, który był inspirowany małym księciem. Dziewczyna uwielbia tamtą książeczkę, mały książę. I to była planeta taka mała planeta z ruchomym jakimś kółkiem nie, że tam trzeba było nią obracać, żeby przeczytać tekst i z tej planety wyrastała wielka taka róża. Mhm. A kwiat, sam kwiat tej róży, to była rozkładanka. I też różne bajery. Tam, tam główna treść była ukryta w łodydze, która była y, taką, no... Taka wypukła była właśnie. Ta łodyga. Wow, świetne. I dzięki temu można właśnie przekazać coś niewerbalnie, za pomocą listu, jakąś treść. Że może to nie jest, nie jest treść taka mięsista, że tak powiem. Czyli bardziej taka, liczy się ta oprawa, tak? Tego nadaje listy, for, forma, się, forma, forma się liczy. I oczywiście, jeśli chodzi o sam tekst, to mało kiedy schodzę poniżej tysiąca słów, jeśli chodzi o mail, a, a jak mowa o liście, no to, to staram się to coś więcej napisać. Wiecie. Więcej niż tysiąc? No więcej niż no, trzy Ale jeżeli była to łodyga, to jakimś tym zmieściłeś tam tyle e, tego? To to było takie... To było... Łodyga była mniej więcej... O! Taka. I tam się zmieściło 3000 słów? Nie, to akurat było krótsze, no bo z tą, z tą osobą utrzymuję w miarę regularny kontakt mailowy. No takie mniej więcej coś. Mm. Porościa. No i, i, i, Więc, więc, o ile, o ile tak w miarę codziennie do siebie piszemy jakieś maile, że często się spotykamy ostatnimi czasy, no to sama treść w tym liście była nieco uboższa. No nie było takiej potrzeby, właściwie nie mając co tam napisać. Tylko tak napisałem coś pro forma bardziej. Takiego ponadchwilowego, nie ponadczasowego, nawet, ale ponadchwilowego. Listy są fajne. Tak myślę sobie, że kiedyś jeszcze zrobię taki odcinek specjalnie o, o listach. To w sumie ten już taki jest? No, ten jest trochę, ale, ale taki. Mam, mam szufladę u siebie w pokoju, która jest pełna listów co prawda ja wysłałem za trzy razy więcej listów niż dostałem do różnych osób na większość nie otrzymałem żadnej odpowiedzi trochę to przykre, ale... ale też nie każdy potrafi docenić wysiłek włożony choćby w napisanie takiego maila prostego No Ale mam, mam tą szufladę pełną listów. Tak, tak. Mam ochotę już od jakiegoś czasu siąść i kiedyś się przejrzeć wszystkie. I wtedy może pod wpływem m, tych emocji, jakie się we mnie z, m, nazbierają, tych myśli, które się utworzą w mojej głowie, włączę nagrywajkę i zacznę coś opowiadać a potem to jakoś zmontuje ładnie. No już tak przejrzałeś swoje maile ostatnie, prawda? Jak wysłałaś je do mnie, to może coś się tak natknęło na takie no, przekazywanie no, myśli? po części na pewno. No bo jakbyś tak, tak miała określić jakoś te, te moje maile, bo sobie zdaję sprawę, że dość mocno one odbiegają od standardów wyznaczonych przez, przez innych ludzi przez ostatnie czasy, czy przez czasy w jakich żyjemy i. No, sporo przemyśleń na pewno tam jest też. To znaczy na no to co. W sumie to, to, to z to ludzie coś... jak coś piszą, to tak w sumie jakieś takie informacje czy coś, a, a mm. tak pisałeś w sumie też o takich zwykłych rzeczach codziennych, prawda? Mm. Ciekawe bardzo. Dziękuję. Nie wiem, no, chociażby o obiedzie czy o czymkolwiek, no nie wiem. No zwykła czynność jako pretekst do przemyśleń nieco zahaczającym no momentami o, o filozoficzne no właśnie strasznie mi się podobało myśli. to, że niby taka zwykła czynność a tak wiele o jej napisać po prostu tak wiele zauważyłaś rzeczy takich, które, na których w sumie tak nie zwraca się uwagi normalnie no dobrze, ale tak wracając znowu do ciebie no to to nic takiego nie miałeś Jedynie tak, tak, yy, uzewnętrzniałaś się przy, przed, przed jakimiś ludźmi tak, tak, na żywo, tak w cztery oczy, a może się nawet przed takimi ludźmi nigdy nie uzewnętrzniałaś, tak, tak. Tak jak rozmawiamy teraz, nie? Nie wiem, no tak, żeby pisać w sumie listy, tak, to nie, no, raczej rozmawiałam z ludźmi, no. No, ale masz kogoś takiego, yy, te, takie osoby, przed, przed którymi, no, możesz, tak, tak powiedzieć, tak wszystko, na co masz ochotę. Tak. Tak porozmawiać, po prostu. Tak. A teraz szczęście dość spore. No. Nie, nie dużo, na no wiadomo. No, no, no, jasne. Z dwie, trzy. Hmm. Też mam, może, tak, za dwie, trzy takie osoby. Ale, ale i, i nie każdej z tych osób mogę wszystko powiedzieć, każda jest do czego innego, <laughs> że tak powiem. Nie wszystkich strasznie lubię, ale pozostaje jednak taka pula, która się gromadzi coraz, coraz to bardziej i którą fajnie jest Choćby tak, tak, co drugi, co trzeci wieczór wylać w formie, formie maila, maila chociażby. Usiąść sobie wieczorem przy dobrym piwie. A propos teraz e, pijemy, pijemy w piwnicy zamkowej w Bielsku, bardzo fajne miejsce, pijemy e, Viva la Vita. Które jest genialne naprawdę. Jest genialne i zawiercie czekoladowe, które jest dobre. Dobry. Stop. I przy takim dobrym piwie sobie usiąść wieczorem, włączyć jakąś nastrojową muzykę i zanurzyć się we własnych myślach. Coś niesamowitego. A jeszcze jak osoba, do której się to wyśle, doceni to, zrozumie i odwdzięczy się czymś podobnym, jeśli nie tym samym to jest już naprawdę kosmos taka relacja relacja między ludźmi, no, którzy często, no, utrzymują, utrzymują kontakt przez, przez internet taki codzienny kontakt bo ciężko się im zobaczyć, bo, bo jednak mieszka się daleko od siebie bo brak czasu, bo różne inne sprawy ale są te listy, listy elektroniczne nie maile, listy elektroniczne bo mail to jest coś coś bardziej pospolitego no tak, twoje maile na pewno nie są pospolite, naprawdę z tego co czytałam to bardzo niecodzienne sam podcasting taki eee, przed chwilą jakieś pół godziny temu mówiłaś że taki że, że właściwie pierwszy raz, kiedy się zatknęłaś z podcastingiem, to był dla Ciebie lekki szok i przerażenie. Ale wytłumaczyłeś mi to od razu, o co chodzi. Tak, tak. E, po prostu opowiedz może, jak się do Ciebie odwróciłem. Więc Powtórz to, co mówiłaś. Paweł odwrócił się do mnie. W autobusie to w Autobusie było. zaskoczyło mnie to bardzo, gdyż postawił mi nagrywajkę pod... Zupełnie się, wtedy nie znaliśmy. Nie znaliśmy się, widzieliśmy się pierwszy raz, postawił mi nagrywajkę właściwie no, pod, pod nos, usta, no. Pod, no, pod nos i spytał, czy wiem, co to jest podcast, co mnie zaskoczyło bardzo, bo myślałam, że to pewnie coś takiego oczywistego jest, a ja oczywiście o tym nie wiem, a wszyscy już wiedzą, no ale powiedziałam, że nie wiem, Paweł więc zapytał, czy wiem, co to jest radio, zaśmiałam się wtedy, <laughs> powiedziałam, że tak, następnie Paweł zapytał, czy wiem, co to jest internet, również się zaśmiałam i powiedziałam, że tak, no i wtedy powiedział, że właśnie to jest coś takie jak internetowe radio i właściwie tam gdzie nagrywają zwykli tacy, w sumie nie jak profesjonaliści, po prostu każdy kto chce może coś nagrywać, no i nagrywa. Yy, I powiem wam coś, to było trzy lata temu, ona to pamięta ze szczegółami, niesamowite. <suszy> Pamiętam to ze szczegółami, mam strasznie dobrą pamięć do tego, co ludzie mówią, naprawdę. No tak, ale właśnie, właśnie podcasting, dlatego, dlatego to wywołałem, bo jak kiedyś powiedział jeden podcaster, chyba jako pierwszy Maciej Skwara, co tak sformułował, podcasting, podcaster, taki nagrywający coś, nagrywając, publikując, niejako zaprasza słuchaczy, obcych ludzi do swojego łóżka. Mhm. Uzewnętrznie się, nawet, nawet jeżeli nie mówi, jak o jakimś takim swoim prywatnym życiu, no to, no to czuć, czuć między kolejnymi bitami, między kolejnymi dźwiękami, czuć emocje, czuć jego nastrój w dany dzień, w dany tydzień. I, i jest to dość intymna sprawa prowadzenie takiej audycji, choćby, choćby w formie podcastu. Nawet jeśli, jeśli mówimy na jakiś temat konkretny, to uzewnętrzniamy się w jakiś sposób. Jest to zupełnie inny styl, zupełnie inny sposób uzewnętrznienia się e, niż, niż to, o czym wcześniej mówiłem. Takie uzewnętrznienie się uczuciowe, bardziej e, uzewnętrznienie się myślowe. To jest takie uzewnętrznienie się, właściwie nie jak to nazwać, podcastowe. Um. Parę dni temu przesłuchałem sobie audycję Tomka Beksińskiego Noc dla Lakrymozą z 1999 roku. Niesamowita audycja, pewno wielu z was ją kojarzy. I, i, I on tam też się w pewien sposób uzewnętrzniał. Ale tak o ile, o ile podcasting to jest zaproszenie kogoś do swojego łóżka, no to czym w takim razie jest pisanie wierszy? No właśnie. Bo tutaj y, nagrywając podcast mówisz jakieś fakty, jakieś, jakieś swoje przemyślenia, a wiersz w samej po definicji to to są po prostu uczucia przynajmniej na papier I, i ludzie piszą, nie wszyscy, nie? Ale, ale przecież ci, ci, ci, ci, o których my wiemy, poeci piszą, żeby inni to czytali, żeby czytali ich dusze. Dokładnie, to jest niesamowite, że się potrafią tak otworzyć, bo w sumie sporo ludzi pisze listy, boże, wiersze, wiersze. ale boją się to pokazać światu, prawda? Chowają, tak, do chowają do szuflady. do dokładnie, bo w sumie no boją się, że ludzie przecież odczytają ich uczucia i tak dalej, a później jakoś jak a inni, im się daje to pokazać. No to. A oni właśnie piszą tylko po to, żeby, właśnie przede wszystkim po to, żeby to pokazać innym. I, i w ten sposób się uzewnętrznić. I ja to rozumiem, no, jako osoba, która jednak nagrywa, coś, która jednak pisze, pisze e, maile, pisze listy e, i, No, ale, ale wierszy, wierszy, jakoś nigdy nie pisałem. Jak już wolałbym wymyśleć bajki improwizowane, <laughs> albo jakieś opowiadanka krótkie pisać, kiedyś wiersze? Czy pisałam wiersze? Próbowałaś chociaż? próbowałam, zdarzyło mi się, ale to było takie raczej, że pod wpływem emocji akurat miałam ochotę coś napisać, ale to było takie, że... Takie dla kilka, siebie same, Takie nie? dla siebie, nic takiego. I nie korciło Cię nigdy, żeby to poddać pod krytykę? Choćby e, jako anonimowy wiersz wystawić gdzieś ale na jakieś nie, blogu? bo to było nie? kilka i to nie było nic takiego, że no. wiesz, piszę nie wiadomo ile. Po prostu kiedyś, nie wiem, jak śmiałam Ochotę, no to pisałam. Ja akurat, jeżeli chodzi o pisanie, to pisałam bardzo długo pamiętnik, także pisałam sobie codziennie. Pisałam także i w podstawówce, właśnie czytałam sobie ostatnio. Co, z zażenowaniem na to Tak, z zażenowaniem. Teraz. Czytałam, pisałam właśnie w podstawówce, a później, ale tak z przerwami wiadomo, napisałam na przykład tam z rok czy coś, później jakaś przerwa, później znowu miałam ochotę. Bo wiadomo, to po jakimś czasie, nie wiem, jakoś tak mi się znudziło albo coś, a później znowu miałam ochotę. No i pisałam znowu w gimnazjum, później coś tam w i tak widać po prostu przepaść między, między stylem i między tym Co się no, działo uczuciami. w głowie, no Tak, co się dzieje w głowie i w jakiś sposób też to piszę, no bo w postawce to było takie no dziecinne, wiadomo. Ale jednak to było takie twoje odbicie. Tak. Nie? Jakikolwiek by nie było. Miło się to czyta, jednak... bo, bo mimo wszystko wraca się myślami i uczuciami do tamtych czasów i tak fajnie się to czyta. Lubię.